Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Polacy po raz kolejny pokazali serca już ponad 130 milionów złotych w akcji prowadzonej przez influencera Łatwo Ganga. W Warszawie demonstrują obrońcy zwierząt z hasłem zrywamy łańcuchy i idą od Sejmu do Pałacu Prezydenta. Sensacja na maratonie w Londynie. Kenijczyk przebiegł trasę w tempie poniżej dwóch godzin. Już ponad 130 milionów złotych zebrano podczas internetowej zbiórki prowadzonej przez influencera Łatwoganga. Trwająca od 10 dni akcja wsparcia dla dzieci z fundacji Cancer Fighters kończy się o godzinie 16. Można ją jeszcze śledzić na YouTubie. Ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski mówi, że skala tej akcji świadczy o tym, że Polacy chętnie pomagają. Kiedy my pomagamy i wtedy, kiedy my czujemy, że te nasze pieniądze bezpośrednio trafią, bezpośrednio coś zrobią. Dlaczego to jest takie ważne? Bo Polacy, dając właśnie o, chociażby te pieniądze w różnych zbiórkach, oni mają takie poczucie, że w tym momencie wiedzą, co się z tymi pieniędzmi stanie. To jest jakby zbiórka celowa. Ja chcę pomóc, ja chcę pomóc temu dziecku, ja chcę pomóc tej grupie. A akcję zapoczątkował utwór Ciągle tutaj jestem, Disna, Raka, Bedoesa i 11-letni Mai Mecan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 W wyniku silnego wiatru uszkodzonych lub zerwanych zostało ponad 50 dachów. Jedna osoba została ranna na Lubelszczyźnie. Na jadące auto spadł konar drzewa, który przebił przednią szybę i ranił kierowcę.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 Zwiększona ochrona dzieci ofiar konfliktów zbrojnych to jeden z najważniejszych postulatów Polski w związku z pracami nad nową konwencją, konwencją ONZ dotyczącą zbrodni przeciwko ludzkości. Do 30 kwietnia państwa zrzeszone w organizacji mają czas na przedstawienie stanowiska w sprawie stworzenia nowej konwencji. Ekspertka prawa międzynarodowego, profesor Patrycja Grzebyk z Instytutu Pileckiego wyjaśnia, że dla Polski niezwykle istotną kwestią będzie uregulowanie statusu dzieci, które są nie tylko ofiarami konfliktów.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 Drugą ważną kwestią są regulacje dotyczące ochrony i zadośćuczynienia dla ofiar, świadków i innych osób uczestniczących w konfliktach. Po 30 kwietnia zaczną się międzynarodowe konsultacje nadesłanych propozycji i prace nad ostatecznym kształtem konwencji. I na koniec informacja sportowa. Sebastian Save z Kenii został pierwszym w historii zawodnikiem, który przebiegł maraton poniżej dwóch godzin. Podczas maratonu w Londynie trasę 42 km i 195 metrów pokonał w godzinę 59 minut i 30 sekund. Rekord świata został poprawiony o minutę i 5 sekund. Etiopka Tikst Asefa z czasem 2 godziny 15 minut i 41 sekund pobiła z kolei rekord świata kobiet, poprawiając własny wynik o 9 sekund. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami w całej Polsce. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od 23 do 7.30 rano. Na południowym zachodzie kraju prognozowany jest spadek temperatury lokalnie do około minus 1 stopnia przy gruncie do minus 4. Na północnym wschodzie synoptycy prognozują w nocy około 3 stopni mrozu przy gruncie około 6.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 Kandlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 złotych. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 złotych otrzymasz bon 20 złotych. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 14 rezydencja Za konsoletą Elżbieta Malinowska, ja się nazywam Justyna Grabasz. Ale to nie ja tutaj rządzę dzisiaj, stary przejmuje kompozytor, aranżer, znakomity basista, między innymi zespołu Republika, w którym grał przez lata i niebawem zagra ponownie, ale o tym później najpierw posłuchamy jego muzycznych wyborów. Leszek Biolik, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, ale żebym z, żeby tym, z tym zarządzaniem, to bez przesady. No będą twoje, twoje muzyczne wybory no tak, przez, tak, przez tak, prawie dwie godziny, tak więc sporo tak czasu antenowego masz dla siebie. Trochę podejrzałam, co się będzie działo muzycznie i się ekscytuję, przyznam szczerze. A jeszcze bardziej jestem ciekawa tych historii, które stoją za tą muzyką. Co na początek? Na początek tak naprawdę dla mnie osoba, która i zespół, który jest niezwykle ważny. i no, to, jest, to, to jest tak Bóg w muzyce w tej chwili, ale nie tylko chodzi o samą muzykę, ale też o myślenie o muzyce, o wszechstronność, o, o bardzo wiele... Innych aspektów, też takich biznesowych, a mianowicie trend Reznor i Nine Inch Nails i, zespół on, i utwór Only. powiedziałeś, że Trent Reznor to jeden z twoich mistrzów. No to Bóg się? jest po prostu. No, to... <śmiech> Czy aż tak, nie tylko mistrz, ale też <śmiech> Bóg. Tak, tak, wiesz co, ja, ja, ja go obserwuję od bardzo dawna i e, poza tym świetna linia basu tu jest, to jest, to od razu trzeba sobie powiedzieć. Natomiast ja go obserwuję, to jest po prostu mądry, mądry człowiek. To jest mm -hmm. mądry, jakby strasznie szanuję, bardzo szanuje artystów, którzy nie dosyć, że mają talent, nie dosyć, że, że potrafią obsługiwać swoją technologię, mają konsekwencje w swojej ścieżce muzycznej, a, a jemu tego nie można mówić, to oprócz tego to jest, to jest umysł, który dobrze rozumie biznes muzyczny, dobrze mm -hmm. rozumie trendy, dobrze rozumie to, jakie są niebezpieczeństwa, w jaki sposób się rozwija. Ja myślę, że to jest naprawdę niezwykła postać. I do tego jeszcze, no co tu dużo mówić, on, on, on dostał jakieś nagrody filmowe, wiesz, dostał Oscary, zdaje się, za, wiesz on robi muzykę do filmu, do jak to się nazywał, social network, Bo tam on, on zrobił mhm. chyba do, do 10 albo 15 filmów, ma, drugi, ma do takiego swojego drugiego partnera, z którym pracuje, więc jakby podoba mi się to, że on nie zamyka się jakby w jednej skrzynce, nie zamyka się w jednym boksie, jest, jest naprawdę niezwykle wszechstronny i wszędzie robi to dobrze. Mhm. Wszechstronnie utalentowany człowiek. Dzisiaj też takich artystów na, na liście całkiem sporo, a przed nami, no, klasyka. I to taka dość porządna klasyka, Pink Floyd, z tego co widzę. Tak, tak. To już jest... To, to już jest to, ja, ja, ja musiałem ich tutaj włożyć, z obowiązku wręcz, dlatego że um, to jest jeden z tych zespołów, dla których wziąłem gitarę do ręki. To znaczy, mm -hmm. i, i jak Pink Floyd zwykle jest znany wielu z ciemnej strony Księżyca, jest znany z, z płyty The Wall, natomiast ja zafascynowałem się Pink Floyd na poziomie płyty Amagama z 68 roku, albo właśnie tych płyt, to jest płyty Metal, takie nagranie z kibicami, nie jestem pewien, której drużyny angielskiej, bo trochę się też boję mówić, bo może się komuś narażę, ale ale, ale yy, to oni są tak naprawdę ojcami pewnego gatunku i, i ich umiejętność budowania e, kompozycji instrumentalnie, opierając się na melodiach, na klimacie, to jest po prostu coś, co się nie, nie, nie zastarzało kompletnie. Say the hills too steep to climb Piękne okrzyki kibiców na zakończenie. Tak, trójka jest blisko stadionu, ale to, to nie ta drużyna. Na no nie, okno mamy nie, nie. zamknięte. Mamy nas, nie zamknięte słychać. okno. Co się dzieje? To akurat rzecz, która się dzieje w nagraniu Feel z grupy Pink Floyd. Taka propozycja muzyczna dzisiaj od Leszka Bielika, który jest naszym rezydentem i dzieli się przepiękną muzyką, znaną, mniej znaną, bo widzę, że przed nami zespół The Roots, o, której, o którym ja na przykład wiem bardzo niewiele, więc jestem ciekawa, skąd to taka jest, decyzja. Wiesz co, ta decyzja, to jest tak, historia z tym jest związana jest następująca. Dawno, dawno temu, kiedy muzyki słuchało się z kaset, te kasety się pożyczało i czasami jest tak, że szybko się odklejała, odklejała się taka papierowa, takie papierowe coś, co, co było na kasecie, gdzie i każdy napisał coś innego na tym, potem było pokreślone, potem i tak dalej, więc w pewnym momencie dochodziło do takiej sytuacji, że kasety... Tak naprawdę nie było wiadomo, co na nich jest. I ja miałem jedną kasetę, której słuchałem po prostu na okrągło i uwielbiałem ją w takich czasach pankowych, powiedziałbym, w końcówka lat 80., połowa lat 80. I miałem ulubiony swój pankowy zespół, który był na tej kasecie. Potem na skutek różnych przeprowadzek i ucieczek różnego rodzaju, tą kasetę gdzieś zgubiłem i nigdy nie wiedziałem, jak ten zespół się nazywa. Mm -hmm. I odnalazłem go 4 lata temu. A jak to się stało? Słuchaj, okazuje się, że zobaczyłem, by, by, by, by, oglądałem wywiad z Henry Rollinsem, z mm -hmm. Rollins Band, ale ja osobiście też go lubię jako aktora. To jest po prostu niesamowity model, ale też jest świetnym... I stand-uperem stand on jest fenomenalny. I on mówi, na pewno nie wiecie, o czym mówię, ale jest taki jeden zespół, który szanowałem nad życie, nazywał się The Roots. I ja tak pomyślałem sobie The Roots, ok, zobaczmy co tak lubił Henry Rollins i co tak lubi Henry Rollins i znalazłem, moich, i znalazłem moje The Roots, i znalazłem no, tą czyli płytę. Czyli łączy was miłość do The Roots. I po prostu łączy nas miłość do Roots absolutna i, i to jest zespół, który tak naprawdę wydał jedną, może dwie płyty, ale ta jedna po prostu była dla mnie bardzo ważna. You'll burn the streets You'll burn your houses With anxiety With anxiety jak e, e, zobaczyłem tą płytę, to dowiedziałem się, że chodzi o to, że Babylon płonie, bo tak to nigdy nie rozumiałem. Mm -hmm. nie, nie rozumiałem, o co mu chodzi. Mm -hmm. No tak, to, to czasy punkowe, czyli, czyli wtedy dużo było, bo ja jeszcze miałem tak, oczywiście kilka swoich ulubionych, no, trudno nazwać tak super punkowym, ale jednak takim punkowo-rockowym zespołem, czyli The Stranglers, ale ale oczywiście Dead Kennedys i, i wtedy moi koledzy bardziej szukali The Clash, Exploiter. Ja miałem trochę inne swoje upodobania, i, <laughs> ale a The Roots był takim public doch limited. Oh. Znakomite wtedy płyty. I, ale Rucz był takim naprawdę ważnym. Znał każdą nutę na tej płycie. Znaczy, każdą nutę, na, tak. Każdą nutę, każde nagranie, po prostu wszystko na pamięć. Przypadkowa kaseta zagubiona, ale tak. po latach tak, odnaleziona, tak. chociaż nie w tej fizycznej formie, ale... Tak. I wiesz co, jest, jest kilka takich rzeczy, które myśmy słuchali z kolegami, czy które ja ze sobą woziłem, które na przykład, to się dokładnie stało pół roku temu, też mieliśmy taką Miałem taką taśmę, która, że tak powiem, służyła na bardziej psychodeliczne wieczory i najczęściej późną noc i to była płyta SPK. Mm -hmm. a Po prostu przedziwne ambiency, jakieś dziwne nagrania dziecka, płaczące w pokoju obok i tak dalej. Ja uwielbiałem po prostu wieczorami <grym> takich rzeczy słuchać i, no i tak powoli odnajduję te płyty ze swoich starych lat. Myślisz, że jest szansa, że jeszcze gdzieś się znajdzie te stara kaseta drudz? Wiesz co? Ktoś ją pewnie ma. Okej. Okay. <laughs> może ten ktoś, ktoś ją nas słucha. Ma. Więc ktoś co może to? słucha. Dokładnie. Dokładnie. Y a jaka historia wiąże się z grupą Blond Red Hat? Wiesz co, ta historia jest taka, że mój kolega zaprosił mnie na koncert zespołu, którego kompletnie nie znałem i oni grali w, w Warszawie hmm, chyba w progresji albo w Proximie, nie jestem pewien. I pamiętam, że ja, ja go ostrzegałem, że ja nie jestem najlepszym, e, najlepszym towarzystwem na koncerty, bo ja zwykle tak po trzech numerach już e, myślę sobie, okej, okay, już wiem to, co chciałem wiedzieć, podoba mi się mniej lub bardziej, ale zwykle wychodzę. Jest niewiele takich, które zostałem. No i zostałem do końca i kupiłem chyba z pięć płyt, głównie, e, głównie to jest w ogóle fajna, fajny typ dla muzyków, warto mieć swoje płyty, bo człowiek po koncercie czasami kupuje po to, żeby jakby to powiedzieć, żeby dać artyście do rozumienia, że lubi to, co mhm. robi, ale też po to, żeby jego supportować po prostu. Że to nie chodzi o to czasami, żeby mieć płytę, ale żeby w ramach supportu no tak, i uznania po oczywiście. prostu... Oczywiście, wspierania. Mhm. No i to, co mi się niezwykle podoba w tym zespole, to akurat może tutaj w tym, w tym utworze do końca tego nie widać. Tam jest... Tam to jest taki kalifornijski band, który, który, w którym dziewczyna, która śpiewa, jest chyba Japoń, znaczy jest japońskiego pochodzenia i jak słucham ich płyt, ona zawsze inaczej frazuje w języku angielskim ja tego słuchałem ileś razy i nie mogłem zrozumieć jak, to jest, jak ona buduje linię melodyczną i ona tak naprawdę ona naprawdę w takim, ma taki japoński zaśpiew, który mnie totalnie kręci, że jak jest po angielsku z tą muzyką, więc e, i w ogóle bardzo ich lubię to świetny band jest See everywhere Blonde Red i Snowman. Ja tak w międzyczasie żartowałam, że to akurat nam się dopasowało do pogody za oknem, bo tu wiosna, ale słuchaj, ja dzisiaj przez 30 sekund y, spotkałam śnieg, który zaczął padać mi na głowę, tak, o, więc, to się, to się tak więc to się no, dzieje. To no, się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę, tak więc Snowman nam dzisiaj bardzo dobrze Nawet pasuje. Snowman siadł, tak. To jest niedziela, poza tym przemiło spędzać nim czas. Mieliśmy fajną rozmowę w czasie... Trwania tego utworu, jak państwo słuchali, bo rozmawialiśmy trochę o wiarygodności muzyki i że czasami jest tak, że mamy zespoły, które fenomenalnie grają, są świetnie wyprodukowane, ale, ale na koniec ważne jest to, co nas porusza i gdzie jest prawda. I, i mhm. ja pamiętam, że dokładnie jak, jak byłem na koncercie tego zespołu, to było coś takiego, że zamarłem, czas się zatrzymał i, i, i właśnie... To, jest, to są te wrażenia, których nieustannie szukam, kiedy, kiedy chcę odnaleźć artystów, którym mogę zaufać, że wprowadzają mnie w swój świat i mm -hmm. że wprowadzają nas w swój świat i, no, że i szczere czas szczere, się zatrzymuje. Tak, mm -hmm. że to jest szczere. I że z nich wypływa ta muzyka, że chcą pokazać po prostu światu to, co czują naprawdę. To. Tak, to bardzo duża wartość w muzyce. Jaco Pastorius... No to <laughs> W ogóle, w ogóle to jest następny bóg muzyki, gitary basowej, bo jak wiecie Państwo, dzisiaj, jak układałem właściwie w nocy, jak, jak składałem propozycję do, do tej audycji, to zastanawiałem się, być, czy być bardziej, bardziej producentem, czy bardziej kompozytorem, czy bardziej basistą. No więc tutaj jest ewidentnie basistą. Jaco Astorius jest, jest postacią kultową, i to jest taka rzecz, która ma jego solowe wykonanie stanowiło. Standardu jazzowego. Donna Lee na jego pierwszej płycie, po której został porwany przez zespół Weather Report i, i, i potem stał się tak naprawdę bogiem gitary basowej. Jest jednym z tak, takich trzech, czterech gitarzystów basowych, którzy wyznaczyli styl w tej muzy w sposobie grania na gitarze. I do dzisiaj wszyscy klękają przed nim i kłaniają się nisko, chociaż już go nie ma z nami. Thank <laughs> you. ja, ta precyzja, ten sound, po prostu Jacko, mistrz. Ale też zupełnie szalone dźwięki, w moim odkryciu. Tak, ale już to jest temat jazzowy w ogóle, który, mm -hmm. by, m, który on zagrał na basie i to jakby on, on też potraktował bas jako instrument solowy grający temat i to też był taki przełom trochę w myśleniu. Ja, ja nie jestem pewien, z którego roku dokładnie jest ta płyta, ale moim zdaniem to są jakieś wczesne osiemdziesiąte lata chyba albo jakoś tak. Ale nie chcę tutaj no, to skłamać to zaraz, to zaraz, albo zawieruszyć, zaraz, zaraz ale, ale, ale, ale genialny basista, genialny po prostu. No i otwieramy... Kącik genialnych basistów chyba. No tak, bo myślałem sobie, że nie mogę z drugiej strony, wiesz, no całkowicie pójść w inną stronę. Muszę trochę tutaj pokazać swoich mm -hmm. tych... No tu, ale tu, jak się okazuje, z, z rozmowy mamy wspólny zespół ulubiony. Tak, tak. Jest to zespół Borfin. Ja już nieraz o tym mówiłam na trójkowej antenie, więc część z państwa pewnie wie, jak się okazuje, bardzo lubimy ten skład ym, razem. Błena nam się pojawi z tego, co widzę, czyli ta jedna z najbardziej znanych kompozycji yy, no, tego składu. Tak. No i genialny Mark Sandman, basista, który sobie po prostu skonstruował sam dwu, dwubasowy, dwustrunowy bas i grał na nim fantastycznie. Znaczy no, wiesz, to, to, jeszcze to z pięknie. punktu, znaczy, genialnie śpiewał, ale z punktu widzenia tego, bo jakby o co z tym basem też chodzi, to jest to, że on grał na basie slajdem, czyli techniką, mm -hmm. której na basie się właściwie nie gra. E, I dzięki temu stworzył absolutnie unikalne brzmienie. Ja myślę, że tak jak widziałem wywiad z nim, jeden mówi, że dwie struny wystarczą, <laughs> że po prostu jest łatwiej, bo rzeczywiście na czterech strunach slajdem na basie mogłyby to być trochę skomplikowane, ale przede wszystkim myślę, że ty, ty masz to samo, połączenie saksofonu z gitarą basową, mm, z, tak, z bandami tak, i z wokalem. Tak, tak, Ten taki rodzaj minimalu po, po natłoku muzyki rockowej, gdzie zawsze było mnóstwo gitar, mnóstwo wszystkiego i nagle taki zespół, który gra w takim minimalnym stylu, a jednocześnie ucieka z wysokich dźwięków, wszystko dzieje się, wszystko furkocze w dole. no Cudowne to jest po prostu. Uwielbiam morfinę.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 piękne wow, zakończenie w ogóle. No tak, jest swing jest w ogóle znakomicie, no i brzmi to... Tak, dziękuję ci bardzo <grafię> za, te, za te piękne rzeczy, które tutaj dzisiaj przynosisz, a już morfin to, to, to szczególności. Ale teraz też artystka, którą bardzo lubię, więc się cieszę niezmiernie. Courtney Barnett, z tego co widzę, nam się w kolejce ustawia. Tak, i ja właściwie nie mam jakiejś wielkiej historii, która się kryje za tą płytą i za tym nagraniem, ale pomyślałem sobie, że że niebezpieczne jest jak, jak będę tylko puszczał rzeczy ze swojej wczesnych lat i tak dalej, bo zrobi się mędliwie i będę zaraz, zaraz się tutaj rozkleje i będę opowiadał, jak to kiedyś było. Natomiast <ścoughs> natomiast kartny jest taką kartney Barnet, jest taką artystką, którą absolutnie uwielbiam, po prostu uwielbiam. Trafiłem na tą płytę, to jest, to, już, to nie jest najnowsza płyta, to jest płyta z przed jakiegoś czasu. Znowu, nie pamiętam dokładnie roku, ale pewnie jak znajdziemy zaraz to, zaraz to powiemy, ale, ale, ale po prostu strasznie podoba mi się jej melodyka, sposób, w jakim pracuje na gitarze, jak, jakie rzeczy buduje i i ten taki trochę kalifornijsko, znaczy, nie wiem, czy ona jest, to jest takie trochę bardziej west, w sensie zachodnie wybrzeże, niż wschodnie, które dla mnie zawsze jest trochę zbyt nerwowe. I ta środkowa Ameryka, Ameryka Zachodnia, po prostu ma trochę więcej powietrza w sobie i jakoś, nie wiem, to też bierze się z takiej na mojej miłości do amerykańskiego songwritingu. Mm -hmm. to, wiesz, to jest, to, to jest Taylor, to jest Elliot, to są te wszystkie rzeczy, które biorą się z gitary akustycznej, a one tutaj wyrastają dalej i, i nie są wulgarne, nie są, nie, są, nie są brzydkie, tylko jeszcze jest jakaś dodana wartość. Bardzo ją lubię, naprawdę. To ja tylko ci powiem, że sprawdziłam szybciutko. To rok 2015 i album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Wow, ale to już 10 lat. No, wow. no nawet 11 słuchaj. Wow. Tak więc kawał, no kawał, czasu. kawał czasu. No dobra, ale wciąż jak wczoraj. Znakomita Courtney Znakomita Barnett. Znakomita. Po prostu uwielbiam. No. No, naprawdę. Piękne gitarowe granie. Naprawdę. Tak. I, I szlachetne riffy i w ogóle wszystko. Bardzo, bardzo ją lubię. No i przedostatnia piosenka w tej godzinie rezydencji. Jakoś tak strasznie szybko zleciało, mam wrażenie. <laughs> Leszek Bioli dzisiaj prezentuje swoje muzyczne y, wybory. No i jeszcze ostatni utwór w tej godzinie przed nami i cóż to będzie? No, chciałbym przedstawić następnego takiego z gitary basowej, ale właściwie to jest producent. To jest taka postać, która też wywarła na mnie okrutne wrażenie i całe życie jako basista i jako producent chciałem być taki jak on. <sum> <sum> ale wydaje mi się, że droga daleka on. To jest Bill Laswell. Bill Laswell to jest nowojorski producent pracujący z takimi artystami również jak, jak Lori Anderson. Nagrywał, nagrywał nieprawdopodobną ilość muzyki z całego świata, jest fenomenalnym basistą ale jest przede wszystkim genialnym producentem, powiedziałbym, jest też wizjonerem. Nagrał po prostu niezliczoną ilość płyt, nagrywał niezliczoną ilość sesji, również world music, ale, ale, ale też jakby takich jazzowo, art, e, takich artystosko, free jazzowych rzeczy, ale jednocześnie jest też królem dubu. To jest na przykład facet, który w pewnym momencie zaczął, wprowadził taki rodzaj ambiensu basowego i po prostu e, jakby to jest trochę tak, że u niego można wysłuchać absolutnie wszystkich płyt, każda jest trochę inna, ale jego droga i jego myślenie i jakby to, że nigdy nie dał się zamknąć w jakimś takim pudełku e, stylowym, wydaje mi się tutaj walorem. Bill Laswell jest absolutnie następny bóg. To jest panteon moich mistrzów. Należy tam, ma jedno z najważniejszych miejsc. No to słuchamy dzisiaj na zakończenie tej pierwszej godziny Bill Laswell, ale my nie uciekamy jakby co po 15. Rezydencja, część druga.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 Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert Burniejka. Dziś potrenujemy hardkorowo niskie ceny. Mediaexpert, bierzesz produkt. Dwa, trzy, cztery... A piąty yy, masz za złotówkę. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl No i nie ma lipy, no. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?